Się spytać. Halo? Super, super, super, bo, bo jakby jest to moje chyba drugie doświadczenie z Discordem, Discordem i, i tak sama, nie wiem, jak się tu odnaleźć, ale ale się odnajdę, bo, bo jestem wśród swoich, jestem na mityngu, a, a ja mam na imię Anna, albo Ania, a Zresztą, jakie to ma znaczenie? Znaczenie ma to, że jestem alkoholiczką, bo zawsze twierdzę i powtarzam, że to jest moja najważniejsza tożsamość, taka coś, co jest dla mnie najistotniejsze w życiu, że jestem alkoholiczką, dlatego, że ja imię mogę zmienić, mogę, mogę no, wiele rzeczy zmienić, łącznie z tym, że teraz nawet płeć mogę zmienić. jakbym ciała i nazwisko. Natomiast no, właściwości mojego organizmu nie zmienię. Nie zmienię tego, że nie potrafię kierować własny, nie, nie potrafię kierować własnym życiem, nie potrafię zmienić tego, że nie umiem kontrolować, nie potrafię kontrolować ilości wypijanego alkoholu. I to jest dla mnie dla mnie istotne. i o, No właśnie, to jest pierwszy krok naszego programu, nasz program. Um, tak dziwnie trochę się czuję, bo nie widzę waszych twarzy, y, bo jeszcze na Zoomie to jeszcze tam kilka osób mogę zobaczyć, natomiast tutaj po prostu mówię w eter. No i to jest, mówię, to jest e, ciekawe doświadczenie bo jak kiedyś uczyłam się erystyki czy, czy w ogóle prowadzenia prezentacji, to zawsze mi mówiono, żeby znaleźć jedną osobę, do której będę mówić, którą będę, na którą będę patrzeć i, i, i mogę do niej mówić, a tutaj nie ma, nie ma nikogo. No właśnie. Program 12 kroków, 8 krok który mówi, że zrobiliśmy listę osób, wszystkich, o, wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Nie wiem, czy znacie historię, e, znaczy na pewno znacie historię, jak się Bill, z, e, Bill spotkał z Bobem, e, z doktorem Bobem. Rozmawiali przez wiele godzin. E, Bill wyłuszczył mu a na czym polega nowe podejście do życia, na czym polega choroba alkoholowa i Bobowi po tym spotkaniu udało się nie pić przez jej jakiś czas, ale on, chyba w jego wspomnieniach czytałam jak po tym pierwszym spotkaniu był na, takim, był na stanowisku, że on nie pójdzie do ludzi, których skrzywdził, bo bo się wstydził po prostu, powiedział, że nie, że, że nie będzie tam chodził i um, nie będzie ich przepracał. I tak się zdarzyło, że, bo, że Bob pojechał na konferencję, lekarzy, na spotkanie, na którym wrócił do picia i, i pił bardzo, bardzo mocno, bardzo długo. I, I jak wrócił z tej podróży, to pierwszą rzeczą, którą zrobił, jak go odebrano, jak go przywieziono do jego, do, do Akron, to pierwszą rzeczą, którą zrobił, to, to poszedł i po, przepraszał wszystkich, wszystkie osoby, które, które, wydawało, które skrzywdził, które swoim postępowaniem skrzywdził. Ze wszystkimi rozmawiał i od tego momentu nie, pi, nie pił nie pił przez wiele lat i, i to zmieniło właśnie o czym to świadczy? Świadczy o tym, że nie możemy skończyć naszej przygody z programem i z na siódmym kroku, czyli na kroku, który albo inaczej, zrobić cały program, a zadośćuczynienie nie zostawić. Dlatego, że Alkoholik, który przychodzi do, do wspólnoty albo inaczej chce, chce coś ze sobą zrobić, pa, ogląda się i widzi bałagan, który zrobił a, w swoim życiu. I e, można to tłumaczyć, i tak wiele osób e, słyszy na samym początku: to nie ty, to choroba alkoholowa, i tak naprawdę na początek e, to jest istotne, żeby uświadomić sobie, że, że to nie do końca e, jest tak, że to jest ten że ja jestem jakiś zły, tylko że na skutek picia, na skutek tego, że żąbiły mną moje wady charakteru i przede wszystkim moje ego, moje takie te ludzkie ego, które tak naprawdę wymagało ode mnie tego, żeby wszyscy, nie tylko ode mnie, od świata, żeby oni zachowywali się tak, tak jak ja chcę i działali według tego, co mnie się podoba to on w momencie, kiedy, e, kiedy przychodzi, tak jak mówię, do, do wspólnoty, on widzi to, e, widzi te e, zgliszcza, ten bałagan, który narobił i gdyby go zostawić z tymi, i powiedzieć mu od razu, że musi naprawiać ten bałagan, no byłby... E, no, nie, nie wyobrażam sobie, zresztą ja sama u siebie nie wyobrażałam sobie, że e, mogła pierwsze co zrobić, to, to przepraszać ludzi, czy zadośćuczynić im... A, Pierwszą rzeczą, którą musiałam zrobić, to po prostu przyznać, że jestem alkoholiczką, że y, moje życie jest niekierowane. Musiałam to zobaczyć, musiałam uwierzyć, że y, będzie siła, że jest jakaś siła większa ode mnie, która przywróci mi to moje zdrowie, a, czy zdrowy rozsądek, czy taką poczytalność. I to była grupa AA, to była wspólnota. Później e, zdałam sobie sprawę, że skoro ja nie kieruję swoim życiem, to muszę znaleźć tę siłę, która będzie ten, które to moje życie i moją wolę powierzę i tak to zrobiłam w trzecim kroku. Czwarty krok e, to tak naprawdę zobaczenie tego e, mojego życia, jaki był udział w tych e, wszystkich e, sytuacjach, które, m, które e, to, jaki był mój udział w tych sytuacjach, które mnie spotkały, i spotykały, ile ludzi, no, ilu ludzi żywi urazę, e, jak lęk działa w moim życiu, czyli e, zobaczenie tak naprawdę m, tego wszystkiego, co e, tych wydarzeń w moim życiu. Piąty krok był bardzo ważny, bo wtedy zobaczyłam i pochyliłam się nad tymi. E, Mogę kontynuować, czy coś tam się dzieje. A w każdym razie na piątym, w piątym kroku zobaczyłam, że co było istotą moich błędów. Nie tylko wady, ale tak naprawdę ja zobaczyłam, że to był lęk i nadmierne oczekiwania wobec drugich, wobec innych, wobec samej siebie. I to ego mną mną powodowało, że tak naprawdę istotą moich błędów to było o ego, takie nienasycone ciągle. Chczące więcej. I, a z drugiej strony mówiące mi, że nie wiem, ktoś ma lepiej, albo ja się do niczego nie nadaję, albo szóste i siódmy krok to są wady. To, są to jest tak naprawdę stanięcie e, twarzą w twarz ze sobą. I, i też w, tym, w tych krokach to jest takie zaprzyjaźnienie się ze sobą i, i uznanie, że, e, że jest to że o czym mam wadę, ale też mam i zalety, bo, bo tutaj dla mnie też było to ważne. Ale też uznanie, że ja sama sobie z nimi nie poradzę, że muszę się zwrócić w pokoju do Boga, jakkolwiek ja go rozumiem. No i przyszedł krok ósmy, ósmy, który mówi mi, że mam posprzątać po sobie bałagan, czyli tak naprawdę pójść, zrobić listę ludzi, których skrzywdziłam. Jak do tego podejść? Jak to w ogóle... Wiecie, no nie jest to proste, że zawsze mi się wydawało, że to ja, że to ja byłam tą ofiarą, że to ludzie mnie skrzywdzili. No więc było mi bardzo trudno uznać, że, że ja coś komuś zrobiłam, tak? Bo wydawało mi się, że, że to nie jest tak, że ja coś komuś zrobiłam, więc jak to ja będę robić jakąś listę? No ale mój sponsor powiedział mi wtedy, że po prostu zrób listę tych osób, do których żywisz urazę i zobaczysz, że uraza jest tak naprawdę tylko przykrywką tego, żebyś ty nie czuła, nie miała wyrzutów sumienia wobec danej osoby. Ja tak naprawdę nie do końca to rozumiałam, ale zaczęłam pisać. Spisałam wszystkie osoby, które które wydawało mi się, że czuję do nich urazę i zaczęłam się zastanawiać, jak tak naprawdę ja je skrzywdziłam. Bardzo pomocne, ja pamiętam taką miałam sytuację z jednym z moich no dawnych kochanków kochanków czy, czy partnerów, ja go porzuciłam i, i tak bardzo po fińsku się zachowałam, ale wydawało mi się na tamten czas, że nie, no, wszyscy tak robią i w ogóle nie jest to jakiś większy problem. I przyszedł taki moment, kiedy ja byłam w kolejnym, byłam w jakimś związku i a, ktoś mnie bardzo źle potraktował, a, wręcz tak się zachował, porzucił po, mnie i, i a, ja bardzo rozpaczałam. I dokładnie pamiętam ten moment, kiedy uświadomiłam sobie, że to właśnie jest coś, co ja zrobiłam tamtemu człowiekowi, temu pierwszemu, że to jest właśnie tak krzywda, że on musiał się tak samo czuć, jak ja się w tej chwili czuję. A wtedy mi się wydawało, że to no, ludzie się schodzą, rozchodzą, spotykają, jakie to wielkie, wielkie mecyje, tak, to nic. No i bardzo szybko wpisałam go na listę, bo to też mówią, wejdź w buty, zobacz, jakie krzywdę zrobiłaś. Jeśli chcesz zobaczyć, jaką krzywdę zrobiłaś komuś, przemyśl swoją relację z tą osobą i, i spróbuj weź jej buty, jeśli nie ma... I pochodź przez chwilę, tak? I zaczęłam wczuwać się w te osoby, w te relacje moje i zobaczyłam to, co ja im, tym ludziom zrobiłam, bo, bo to niekoniecznie musi być tak, że jakąś coś tam ukradłam, ale też e, na przykład myślałam o tej osobie e, nieprzychylnie i to, ta nieprzychylność mojego myślenia wpływała na mój stosunek, że byłam oziębła, że byłam niemiła dla tej osoby, że e, nie chciałam się z nią kontaktować, bo na przykład byłam zazdrosna, i to są wszystko to, co pewne, pewien rodzaj krzywdy, którą wyrządziłam. Ja to w ramach ósmego kroku musiałam pisać wszystko. A, oczywiście czasami się od razu ktoś boi, że musi, a, musi zadośćuczynić to, tej osobie. Natomiast ósmy krok mówi wyraźnie o dwóch czynnościach. O dwóch rzeczach. Po pierwsze, o, zrobienie, o zrobieniu listy wszystkich osób, które się skrzywdziło, a z drugiej strony mówię o gotowości za dość, za dość uczynienia im wszystkim. Jakby sama czynność za dość uczynienia jest dopiero w kroku dziewiątym. W ósmym a, to, co jest istotne, to jest to, żeby po pierwsze właśnie, to co powiedziałam przed chwilą, zrobić listę, i zrobić naprawdę taką listę, podejść do niej jak najbardziej odważnie, jak najbardziej uczciwie, bez szukania sprawiedliwień dla swoich zachowań, że ja zrobiłam komuś coś, bo on mi zrobił coś. Ja, cały zresztą program jest nastawiony na mnie, nie na kogoś. Ja nikogo nie rozliczam, ja w tym programie nikogo mam nie rozliczać, ja mam tylko i wyłącznie spojrzeć na swój udział w danej relacji, w danej sytuacji. I tak jak mówię, mam napisać osobę, mam napisać, zobaczyć, jaką krzywdę jej wyrządziłam swoim zachowaniem, na co to mogło wpłynąć u tej osoby, tak? I później stać się gotową za zadośćuczynić tej osobie. A i też często bywało tak, że ja nie czułam gotowości, nie chciałam jeszcze czegoś zrobić i jeszcze chciałam pomiędlić tą swoją urazę do tej osoby, jeszcze chciałam wybielić się, ale przede wszystkim chyba kierował mną lęk, tak? ale że nie chcę, że nie chcę do niej iść i, i, i z nią rozmawiać, więc... To, co mi polecono, co mi powiedziano, to módl się o gotowość. O gotowość, do, żeby, żeby zadośćuczynić tej osobie, żeby tym ludziom zadośćuczyniać. Bo ja nie, nie uzyskam trwałej przeźwości, nie uzyskam trwałego a, takiego zadowolenia z życia, jeżeli ja nie zrobię porządku z tą swoją przeszłością. Nie chodzi o zatrzaskiwanie drzwi za nią. Nie, nie, nie chodzi o zamknięcie oczu i powiedzenie, że to, to nie była moja przeszłość i nie wracanie do niej. Chodzi o to, bo obietnice programu mówią wyraźnie po dziewiątym kroku, że nie będziemy zatrzaskiwać za naszą przeszłością drzwi, że ta przeszłość będzie dla nas cenna. I tak to będzie. Tylko, żeby tak się stało. Najpierw trzeba zrobić ten ósmy, później dziewiąty krok, czyli jakby rozliczyć się przede wszystkim z tą, z tą swoją przeszłością, bo ona będzie się ciągnąć, po prostu to się będzie ciągnąć, będzie się czekała. Ja wiem, że to jest trudne, bo, bo są momenty, kiedy były momenty w moim życiu, kiedy drugi raz robiłam program, kiedy robiłam go kilka lat temu. A drugi raz a, a, po przyjeździe do Londynu, po jakimś czasie byłam w takim niezbyt dobrym stanie ducha i materii i znalazłam sobie nową sponsor i, i, i postanowiłyśmy przejść jeszcze raz przez ten program. I, i wtedy znalazły się też osoby na tym um, nie tylko osoby, ale też i, a, ale też instytucje, bo ja w trakcie już nie pijąc, a już teoretycznie trzeźwiejąc, już będąc po, po raz po programie. Kradłam pieniądze w swojej pracy. Ja wpisałam tą, tą firmę do jako, no jakby nie tyle osoby, co, co no była to realna krzywda, a i ja to wpisałam i, i też pisałam pamiętam jedną, z, jedną taką osobę i, i, i też się buntowałam przed, przed tym, żeby stać się gotową zadośćuczynić jej. Ale się modliłam. Wiedziałam, że jeśli tego nie, nie, nie zrobię później w kroku dziewiątym nie zadośćuczynię nie zadość jej, to ja nie będę czuła się dobrze z samą sobą, bo tak naprawdę program 12 kroków między innymi a, chodzi w programie o to, żeby stać się wreszcie, żeby poczuć się dobrze z samym sobą, a, a, a, a właśnie, je, żeby czuć się dobrze z samą sobą, to ja muszę rozliczyć swoją przeszłość, ja muszę po, pójść do tych ludzi i powiedzieć, a, Pisać ich na listę, stać się gotową, a, zrozumieć, że a, zadośćuczynienie to też nie jest przepro tylko przeproszenie, to jest, przeprosiny są po to, żeby, żeby mnie się zrobiło dobrze, tak? A zadośćuczynienie to jest coś takiego, że, że to a, no, same słowo zadośćuczynić, tak? Czyli zadość uczynić, zrobić zadość tej osobie, żeby ona poczuła się dobrze. czasami ludzie nie chcieli y, ode mnie, a to już mówię, to już jest dziewiąty krok, nie chcę tutaj mieszać. W ósmym kroku to, co było istotne i co jest istotne, to jest, żeby zrobić listę wszystkich osób, zrobić całą, a, spisać wszystkich, a, łącznie z, z instytucjami, a, które nadużywałam a, Um, nie wiem, i, i, i stać się gotową, żeby, żeby to zadośćuczynić. A jak ja to zrobię, to już czas pokaże i Bóg. Także um, nie wiem, chyba na temat kroku ósmego to tyle. Um, tak sobie pomyślałam, że będę, skoncentruję się tylko i wyłącznie na tym kroku. A nie będę opowiadać o swojej przeszłości, o tym, jak piłam, dlatego, że gdybym nie piła kasacyjnie, gdybym nie była alkoholiczką, to ja dzisiaj tutaj bym nie siedziała z Wami, nie, nie, nie dzieliła się swoim doświadczeniem. Czy nie dzieliła się swoim doświadczeniem, no i to jest, to jest istotne. Także bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchali. Dziękuję.